No idea podróży przy, przyprawia mnie o mdłości, bo, bo tak przeczytałem. Przeczytałem to u Pesoi. To było dokładnie w autobusie. E, wyglądają przez okno i patrzyłem się na wszystkie krajobrazy przepiękne. E, bardzo e, ładne widoki. Jeden... To chyba była Boliwia, tak, bo Boliwia jest bardzo zróżnicowana krajobrazowo. I coś mi przypominało Tatry, coś innego przyp... Portugalię, coś innego przypominał mi każdy inny kraj, który do tej pory widziałem. Widziałem dużo Irlandii też i pomyślałem sobie, kurczę, to wszystko jest takie samo, po co ja tam jadę, po co ja tu jestem w ogóle, po co to, żeby to widzieć, to, to wszystko się powtarza. No i wtedy sięgnąłem do plecaka i w plecaku była książka, którą zabrałem ze sobą, bardzo ciężka i bardzo to był głupi pomysł, żeby ją ze sobą wziąć. Bo była dosyć duża, i na te 6 tygodnia, które pojechaliśmy, była sporym obciążeniem. Księga niepokoju Fernando Pesoi Fernando Pesoi, którego, który był dla mnie magicznym, magiczną postacią z wizyty w Lizbonie. Czasami sięgam tej książki i za każdym razem jestem w szoku, jak bardzo jego słowa odzwierciedlają to, co ja myślę, to co myślę w, tak, w takiej w danej chwili. Otworzyłem na pierwszej lepszej stronie, bo można ją w ten sposób czytać, to są luźne zapiski. I przeczytałem. Idea podróży przyprawia mnie o mdłości. Pejzaże to powtórzenia. No przeszły mnie dreszcze. Gość po raz kolejny powiedział dokład, napisał dokładnie to, co myślę. Napisał to 100 lat wcześniej. No Ale nie do końca się z tym zgodzę, no bo... Bo tak, tak, to wszystko się gdzieś tam powtarza, no to... Można jeździć po tym świecie, oglądać te wszystkie niesamowite krajobrazy, niesamowite widoki. Ale tak naprawdę no te wszystkie formacje są powtarzalne ale niepowtarzalność tych chwil, tych widoków polega na tym, że właśnie w tej danej chwili tam jesteśmy, że możemy pooddychać tym powietrzem, że możemy mając wyobraźnię zamknąć na chwilę oczy i pomyśleć, tak ja właśnie jestem w Ameryce Południowej tak zawsze o tym Usted jest podcast que no solo para las águilas. To nie pierwszy raz, kiedy byłem w Ameryce Południowej. To już kilka lat temu wybrałem się, wybrałem się do Argentyny i pojechałem na dół do Patagonii. Kumpel kiedyś zapytał, dlaczego Patagonia? Przecież tam nic nie ma. Jedną odpowiedzią przekonałem go do wizyty w Patagonii. Wydaje mi się, że warto tam pojechać chociażby dla samej nazwy. Uwielbiam nazwę uwielbiam te wszystkie rejony geograficzne Ko kocham te podróże z palcem na mapie, z palcem po globusie podróże, które się odbywało siedząc gdzieś w koszalinie po będąc w podstawówce to podróżowanie w wyobraźni, patrzenie na te wszystkie dziwne nazwy i, i marzenie o tym, żeby się tam znaleźć no i Buenos Aires wtedy było takim, takim właśnie e spełnieniem marzeń jak te kilka lat temu kupiłem bilet do Buenos Aires, przeżywałem to strasznie no, było dwa miesiące do odlotu i, i codziennie o tym myślałem I, i, i naprawdę wszerz i wzdłuż tą Argentynę widziałem w wyobraźni, także po 14, po 14 godzinach lotu, kiedy wylądowałem w Buenos Aires, poczułem się jakbym już tu był Buenos Aires, no nic wielkiego ale jednak coś niesamowitego byłem tu w tej chwili musiałem znaleźć drogę do, em, drogę do, do miasta musiałem się odnaleźć musiałem przejść w kraju, w mieście, które nie do końca było jakimś egzotycznym przeżyciem, ale jednak było tym czymś. To było Buenos Aires. Ana Maria. Noela, Mon, Prisca, Mon, es la la... No i kilka lat później, czyli dosyć niedawno, w marcu 2011 roku po raz kolejny, tym razem już w innym zestawie osobowym ze swoją dziewczyną pojechaliśmy do Ameryki Południowej po raz drugi. Wybór padł na Amerykę Południową dlatego, że chcieliśmy bardzo odwiedzić Boliwię. Boliwię dlatego, że kogo znałem z ludzi, którzy przejechali świat wszędzie i wzdłuż, zawsze powiadali, że Boliwia jest ich faworytem. No i po raz kolejny powtarzam, e, no, krajobrazowo, no, niby krajobrazy się powtarzają, ale jednak ta Boliwia jest dość magiczna. Kraj, który jest w środku kontynentu, kraj, który stracił dostęp do e, Oceanu Spokojnego jakiś czas temu w wyniku wojen e, na rzecz Chile. Kraj najbiedniejszy w Ameryce Południowej, bardzo zróżnicowany pod kątem etnicznym. Kraj, który stanowi i który jest jedynym tak naprawdę w Ameryce Południowej, gdzie prezydentem jest człowiek, który wywodzi się z plemienia prekolumbijskiego. I kraj, który dosyć niedawno, co ciekawe, ustanowił prawo matki ziemi, Pachamama, dając naturze po raz pierwszy w historii ludzkości dając naturze te same prawa co ludziom. Ale przed tym, jak, jak dojechaliśmy do Boliwii, wylądowaliśmy w Santiago de Chile. Diego de Chile, lot z Europy kolejne kilkanaście godzin, nawet nie pamiętam no wszystko można spokojnie przeżyć nasze pierwsze zderzenie z Ameryką Południową polegało na tym, że Karolina z którą podróżowałem, pisując karteczkę imigracyjną zaznaczyła, że niczego do, do Chile nie wwozi niczego nielegalnego no nie przeczytaliśmy, że nielegalna może być też bułka z serem i jabłko zostaliśmy zatrzymani przez służby celne. Karolina chciała po prostu wrócić do śmieci, ale nie, to było przestępstwo. Prze przewoziliśmy coś nielegalnego, więc daliśmy się na rozmowę do, do pokoju przesłuchań, gdzie zostaliśmy poinformowani, że no, skłamaliśmy w, w wypełniający wniosek i jesteśmy oficjalnie przemytnikami. Na całe szczęście ludzie, z którymi um, rozmawialiśmy, służby celne byli bardzo mieli, byli no, nie, nie, niezwykle, nie, niezwykle ludcy. Mam wrażenie, że zdawali sobie sprawę z tego, że, że, że to prawo nie do końca jest przemyślane i, i, i że, że tak naprawdę pomyłki się mogą zdarzyć. Więc no, pierwsze dwie godziny spędziliśmy w takim czy innym, w takich czy innych przesłuchaniach. Skończyło się na tym, że zostaliśmy poinformowani, że normalna kara za, za coś takiego to byłaby około 350 dolarów, ale oni nam ją podarują. Całe szczęście, że ja z moim łamanym hiszpańskim Karolina nie do końca z Hiszpańskim, ale całe szczęście, że nie śmiała się podczas tych wszystkich kontroli, tak jak na początku to się zdarzyło. Cały czas ją uczulałem, słuchaj, tylko się nie śmieję, ja wiem, że jest kretyński, ale nie śmiej się, bo, bo możemy dostać po, po głowie za to. Więc było super. Wyszliśmy w Chile na lotnisku, sam samego do Chile i wsiedliśmy do e, pierwszej lepszej taksówki. To był olbrzymi błąd, bo tego się nie powinno robić. Ja Jesteś na ganiacze, tam jest ich pełno. Wsadziliśmy do taksówki, w ogóle nie, zna, nie znaliśmy, e, jaki jest stosunek chilejskiego peso do, do euro. Taksówkarz, który tak naprawdę nie był taksówkarzem, tylko po prostu gościem w samochodzie, e, pędził przez, e, przez e, drogę wiodącą do miasta. E, mówił strasznie ciężkim e, akcentem i tak naprawdę to był pierwszy moment, kiedy mogliśmy sobie pomyśleć o, może jesteśmy porwani, a może nie. No ale trzeba było poczekać. Dojechaliśmy do miasta, dojechaliśmy do hostelu i wszystko było w porządku. No ogólnie to nie było tanie na, jak na Chile, ale Chile samo w sobie nie jest najtańszym krajem Ameryki Południowej. Najtańszym krajem Ameryki Południowej jest bezsprzecznie Boliwia. I do Boliwii dotarliśmy przez, przez jadąc, jadąc na, na północ Chile. Największym i naj, naj, najbardziej ekscytującym dla mnie w samym Chile było, była wizyta w Alparaiso. Ja sam nie wiem dlaczego. To jest kolejna z tych rzeczy, która wiąże się po prostu z samą nazwą. Bardzo, bardzo chciałem kiedyś znaleźć się w Alparaiso, w tym oknie na świat, w tym magicznym porcie, który wspina się, gdzie miasto wspina się po bardzo stromych wzgórzach wokół przepięknej zatoki typowo portowe miasto, trochę, trochę takie podejrzane te knajpki, brud tak naprawdę no, mnóstwo takiego, takiego takiej, tego, co by się, tego co w wyobraźni ma się jako Ameryka Południowa, taka rozpierducha coś co jest nie do końca europejskie i bardzo, bardzo portowe. Mieliśmy taką zasadę, że nie chcieliśmy być typowymi turystami, więc jeśli knajpa, to właśnie taka podejrzana. Jeśli jedzenie, to nie w e, przysłowiowym McDonaldzie, czy innej turystycznej restauracji. Jedliśmy to, co sprzedawano na ulicy, piliśmy to, co pili lokalni i tak podróżujemy zawsze. A to może się źle skończyć. No, dla nas akurat w przeciągu tych całych 6 tygodni było zupełnie w porządku. Ustedes podcast que escucha no solo para las águilas. Y a la 1.02 es el momento en que no se hace. En, en el caso de Júpiter tiene un núcleo de casi 54.000 grados. ¿Qué es lo que, que hace la traducción? Déjame hacer una conversión. 30.000 grados centígrados. Júpiter. Núcleo ciężko jest opowiedzieć opowiedzieć więcej szczegółów o takiej wyprawie to było 6 tygodni no tak naprawdę to nie jest dużo czasu jak się spojrzy, jak się zauważy fakt że spotykaliśmy ludzi, którzy podróżują rok, dwa albo zapy zapytany jeden ze spotkanych ludzi na trasie odpowiedział, że podróżuje, nie wie jak długo myśli, że wieczność i nie planuje wrócić nie wie dokąd wrócić nie planuje, jest podróżnikiem więc mnóstwo ludzi w ten sposób żyje i spotyka się ich na trasie ciągle. Dla nas te 6 tygodni to był najdłuższy okres, na jaki wyjechaliśmy. I to było naprawdę, naprawdę długo. Jak wracaliśmy, był niedosyt. Ale Valparaíso, w, w, w którym się znaleźliśmy. Valparaíso to było moje pierwsze wielkie wzruszenie. Chciałem, tam się chciałem się tam znaleźć. Wspięliśmy się i to wspinanie się towarzyszyło nam przez całą naszą podróż. Szczególnie właśnie w Boliwii. Ciągle było pod górkę całe Altiplano w wysokości około 4000-5000 metrów gdzie tlenu jest mało i jest bardzo stromo natomiast Valparaiso to Chile i wspinanie się po tych wzgórzach do domu Pabla Nerudy było też dosyć karkołomnym zadaniem szczególnie na, dla człowieka, który nie do końca ma kondycję sportowca tak jak ja weszliśmy do domu Pablo Nerudy, żeby go zobaczyć dostaliśmy, dostaliśmy jakiś przewodnik dźwiękowy, dom był przepiękny położony na wzgórzu, to Neruda napisał o tym, że tak mu się wydawało, że Bóg najprawdopodobniej nie wiedział co zrobić z oceanem spokojnym, z całym Pacyfikiem i po prostu wylał mu go pod okna i tak to wygląda, przepiękny widok na morze przepiękny widok z domu kogoś, kto nazywał się samego siebie rzemieślnikiem słowa i pierwsze wzruszenie, no takie bardzo osobiste które polegało na tym, że. Pesołam, przepraszam. Neruda powiedział, że dla niego życie to zabawa. Życie to ciągły zachwyt, życie to ciągłe, ciągła obserwacja i, i, i pochłanianie tego, co jest dookoła nas. Powiedział, że dla niego dziecko, które nie potrafi się bawić, nie jest dzieckiem, ale dorosły który nie potrafi się bawić, nie jest człowiekiem. No, zaszkliły mi się oczy, bo ta cała otoczka tego wszystkiego, ta cała fantazja, etos podróży, etos bycia, bycia w ruchu zawsze do mnie przemawia. Ale dużo ciekawych rzeczy wydarzyło się podczas tej wycieczki. No, przede wszystkim tak naprawdę ta Ameryka Południowa, przemieszczanie się po niej. To nie do końca, nie wiem, dla tych, którzy, którzy nie, nigdy do mnie byli, to nie jest wyprawa, w kompletnie nie jest dane. Gdzie się nie pojawiliśmy, zawsze były agencje turystyczne, które oferowały mnóstwo rzeczy. To Tak naprawdę to jest nazywane Gringo Trail. Na tym szlaku, którym, którym się jedzie, spotyka się mnóstwo ludzi z Europy, mnóstwo ludzi z Ameryki Północnej, mnóstwo ludzi z Australii. Wszystko gringos i tak naprawdę wszystko jest zorganizowane. Jeśli wyobraża sobie ktoś, że jest podróż w dzicz, nie jest. Nie do końca. No jesteś w dzikich, bardzo dosobnionych miejscach, ale wiecie, Fernando Jeepem, za którego zapłaciłeś parę groszy. No i tak, no tak to jest. Spotyka się ludzi, no jest całkiem, całkiem sympatycznie. Ale to nie jest ta, ta, ta to wyjazd do Mongolii przez, nie wiem, jazda przez stepy akermańskie. Cokolwiek by to nie znaczyło. Z takich ciekawszych momentów, jeśli chodzi o ludzi, których poznaliśmy, Znaliśmy, zdaje się to było w Sucre, tak, w, Sucre, w byłej, byłej stolicy Boliwii. Poznaliśmy na jednej z wypadów takich za miasto bardzo snobistyczną parę Anglików, takich dosyć zamożnych, którzy opowiadali o swojej przygodzie z lotem, z Rurę na bakę, przepraszam, z La Paz do Rurę na bakę. Ten lot, który odbyliśmy kilka tygodni później sami, polega na tym, że wsiada się do takiej małej awionetki w wysokości 3600 metrów, leci się na wysokość jakieś 100 metrów nad poziomem morza, prosto do dżungli. Ta awionetka tak naprawdę daje się 14-osobowa, pilot wchodząc do samolotu trzaskuje ze sobą drzwi, i po prostu startuje i tyle, nie? I ląduje się w centrum niczego. Oni opowiadali, że jak oglądali tych wszystkich pilotów Którzy z mapami przychodzą przez, przez lotnisko Wsiadają do swoich samolotów i tak dalej Pojawił się ich pilot W, w kurce jakby nie było nie było pilotce W ciemnych okularach Z papierosem w ustach I z gazetą pod pachą Podszedł do samolotu Kopnął dwa razy w koła Wsiadł i polecieli Nasza podróż była podobna Jak wylądowaliśmy w rurę na bakę co tak naprawdę no, Był jeden pas startowy Terminal był wielkości może dwa razy większy niż kiosk ruchu. Jak wysiadłem, to zobaczyłem ważkę, niewiele mniejszą od samolotu. Byliśmy w dżungli. Madidi National Park. Niesamowita, niesamowita przygoda. To było po tym zejściu z gór, po tym zejściu z tych wielkich, olbrzymich wysokości, gdzie naprawdę ciężko się oddycha. Trafiliśmy do miejsca, które najbardziej mnie interesowało. Woda dzika, bujna roślinność mnóstwo, mnóstwo zwierząt, Madinia National Park ma jedną z najbardziej jeden, jest to jeden z, naj, z najgęściej, najgęściej zamieszkanych ekosystemów na świecie, różnorakie gatunki zwierząt, rodzaje roślinności jest po prostu magicznie, pięknie i naprawdę dziko mieliśmy plan że byliśmy tam przez tydzień dwa dni w Pampas Jazdą, jeepem po strasznych wartepach drogi praktycznie nie istniały. Dojechaliśmy do miejsca, gdzie zapakowaliśmy się na łódź, a potem przez wielkie bagińska płynęliśmy do naszej osady, która była też zbudowana na wodzie. Notabene pod samą osadą, pod naszymi domkami, które były sklecone z drzewa i nad łóżkami wisiały moskitiery ta osada była gdzieś tak 10 cm nad wodą w niektórych miejscach, w niektórych miejscach trochę wyżej zbudowana na palach, pod kuchnią mieszkał 6-metrowy kajman a zaraz koło hamaków był aligator w pewnym momencie ten aligator spojrzał się na mnie i podpłynął na odległość mniej więcej 50 cm. No mówili, że aligatory nie atakują ludzi ale w tej odległości patrząc się prosto mu w oczy uznałem, że jednak wycofam się w bezpieczniejsze miejsce tarantula w plecaku norma Pływanie z różowymi delfinami w rzece, w której też są piranie, też. Szukanie anakondy po bagniskach, też się wszystko wydarzyło. Wszystko naprawdę, naprawdę, naprawdę ciekawe przeżycie. Jedyne co, to komary. No, komary cięły nas przeokrutnie. No, dziewczyny, niektóre naliczyły po 100-100 po kilkadziesiąt e, ukąszeń na jednej nodze. E, z Pampa zwróciliśmy do Rurę na Bakę i tam zaokrętowaliśmy się na e, łódkę, która jechała 60, 85 km w głąb dżungli e, do osady zwanej Chalalan. To była najdroższa możliwa opcja, która, która była tam w dżungli. I, I tak naprawdę jeżdżą tam albo naukowcy, albo bardzo bogaci turyści. No, chcieliśmy, chcieliśmy przeżyć taką typową, em, jak najmniej turystyczną przygodę i nam się udało. W tym momencie uważam, że zeszliśmy z Gringo Trail. Dojechaliśmy po 6 godzinach płynąc rzeką, dojechaliśmy do, dopłynęliśmy do brzegu. Potem jeszcze godzina marszu i znaleźliśmy się nad takim małym oczkiem wodnym w samym środku dżungli, gdzie było zbudowane kilka domków z cedru i machoniu miejscowego. Było nas ośmioro i dostaliśmy czterech przewodników, tak na dobrą sprawę każdy miał swojego przewodnika I... To, co tam widzieliśmy, to, co tam przeżyliśmy, to, to, to były rzeczy dosyć niesamowite. To były... Okej. Okay. Chalalan Chal był w samym środku dżungli. E, płynąc po, po jeziorze widzieliśmy e, małpy. E, ja nie, nie, nie znam polskich nazw tych, tych gatunków e, małp, e, ale było ich, e, było ich kilka różnych gatunków. Było mnóstwo ptactwa, mnóstwo Były węże wiszące z, z gałęzi. E, to, to, to było coś, coś, czego nie można było ogarnąć tak naprawdę. No, coś, co się widzi na, na National Geographic. Notabene ten Chalalan jest, wygrywa za każdym razem w National Geographic jakieś rankingi, jeśli chodzi o, o najciekawsze miejsca w Ameryce Południowej, jeśli chodzi o dżunglę. Tego samego wieczoru wyszliśmy na nocny trekking, żeby zobaczyć dżunglę w nocy. I wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że to nie jest bajka, że to nie, że, że, że, że to nie, są, to nie jest zabawa kiedy przewodnicy, miejscowi, lokalni dokształcani przez naukowców ze, ze Stanów Zjednoczonych, ale, ale ludzie którzy tam mieszkali, to jest ich ziemia z tego plemienia zdaje się, że się nazywało San Jose de Pampas, ale nie pamiętam powiedzieli, słuchajcie obserwujcie każdy krok to jest dziki las deszczowy, tropikalny tu wszystko się może zdarzyć idziemy tylko na 40 minut i wracamy to była noc no i zobaczyliśmy przezroczyste żaby, zobaczyliśmy y, zabójcze ropuchy, zobaczyliśmy zabójcze pająki, tarantule, zobaczyliśmy węże boa. No, mnóstwo tych insektów i różnych tego typu rzeczy. Y, ale najciekawsze, chyba najśmieszniejsze było, jak Anglicy, z którymi byliśmy bardzo fani, goście z, z Londynu. Poszli tam jeszcze raz, bo nie zdążyli zrobić zdjęcia tarantuli. Chcieli to zdjęcie tarantuli, ale w międzyczasie napotkali innego pająka. Widziałem go na zdjęciach, ja go nie widziałem bezpośrednio, ale słyszałem ich opowieść. Jeden z nich podszedł temu pająkowi zrobić zdjęcie. W tym czasie przewodnik opowiadał, jak bardzo jadowity jest ten pająk i że może zabić człowieka. I gdy koleś podszedł z aparatem, żeby zrobić zdjęcie z dużego zbliżenia temu pająkowi, tak tylko mruknął i zapytał się, a jak ten pająk się nazywa? Jumping spider. Skaczący pająk. Więc paniki było co niemiara, chłopaki szybko uciekli na drugi dzień przyszliśmy się po dżungli szukając jaguarów widzieliśmy tropy ocelota znajdowaliśmy przeróżne rośliny lecznicze pozbieraliśmy orzechy, które, z których później zrobiliśmy sobie różne jakieś dziwne biżuterio-podobne biżuterio sprawy No to jest strasznie łatwo zrobić ale też odkryłem coś, co mnie zupełnie zaskoczyło i nie miałem pojęcia kiedy idąc zapytałem się i idąc przez dżunglę zapytałem się przewodnika a co to jest taki ten czerwony korzeń, który tam się wije on powiedział, że to jest drzewo guma do rzucia co? guma do rzucia? no tak, no z tego się robi gumę do rzucia co? nie wierzę no to dobra wziął nóż, naciął korzeń z którego wypłynęła taka biaława, gęsta ciecz zrolował ją w dwóch palcach i powiedział, teraz już może rzuć <grym> Więc ogólnie rzecz biorąc dowiedziałem się, że guma do rzucia nie jest zupełnie syntetycznym sprawą. Bierze się po prostu z drzewa, którego używali Indianie od tysięcy lat. No też tam dużo było problemów, poczytaliśmy o tym jak bardzo ten Madidi National Park jest piratowany przez ludzi, którzy nielegalnie wycinają drzewa i jak bardzo rząd stara się wydobywać tam ropę i tak dalej, i tak dalej. Na całe szczęście, tak jak wcześniej wspomniałem, to o czym się bardzo martwili czy zostanie ustalone to prawo ustanowione to nowe prawo stało się, potem już chyba jak wróciłem prawo Matki Ziemi, które daje naturze takie same prawa jak ludziom, czyli to pozwoliło tym Indianom i to pozwoli im za zachować swoją ziemię I, i nie wejdą tam wielkie kompanie typu Shell, żeby niszczyć i wydobywać ropę. Tak podróżując przez te wszystkie e, piękne miejsca, zastanawiałem się nad tym, że że tak naprawdę, no dobrze, jesteśmy Chile, Boliwia czy Peru, no to są różne kraje, różne tradycje tak naprawdę bardzo połączone. No już w filmie, który podejrzewam, że nie jedna osoba widziała w kronikach motocyklowych młody Che Guevara próbował zunifikować Amerykę Południową udowadniając, że, że tak naprawdę oni wszyscy są bardzo podobni, Wychodzą, wywodzą się z tej samej kultury, że to wszystko jest to samo, że, że, że no są jednym wielkim narodem. I naprawdę ciężko było zauważyć różnicę. Ciężko było zauważyć różnicę, szczególnie dlatego, że plemiona Quechua i e, Aymara e, żyją w Boliwii i żyją w Peru i, i, i żyją na północy Chile. E, tak naprawdę trochę się zmieniają kapelusze, które notabene, te takie boliwijskie kapelusze, które są bardzo... te, te panie, starsze panie w Melonikach, to, to dopiero pojawiło się wraz z przybyciem konkwistadorów. To nie było nic zupełnie lokalnego. Ale to wszystko tak naprawdę się gdzieś zaciera. Te granice się zacierają. To no jest tylko do wypełnienie wszystkich różnych papierków i olbrzymia biurokracja na granicy. Ale tak naprawdę czujesz się jakby był ciągle w jednym kraju. Pomyślałem sobie no te granice. Wszystkie te granice to, to są narzucone sztucznie rzeczy. To, to, że ja jestem z Polski i to jest mój kraj, i, i, i mogę się poszczycić, że mamy morze i góry, że mamy Tatry i tak dalej. Gdzie to mamy? To nie jest nasze. Tak samo jak wielkie Altiplano, boliwijski Salar de Uyuni, cudowne miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią i, i ciężko zauważyć, gdzie jest różnica, gdzie, gdzie jest granica. No właśnie a propos tej granicy, to, to, to jest w jakiś sposób dziedzictwo całej ludzkości, ale, ale to jest zupełnie inny temat. W każdym razie takie przemyślenia podróżujący i siedząc po kilkanaście godzin w autobusie pojawiają się nie raz i nie dwa. Es podcast que escucha no solo para las águilas, Ani przez chwilę nie czuliśmy się zagrożeni. To znaczy, prawda jest taka, że wszystko się może wydarzyć. No, kilka lat wcześniej przeszedłem się po e, dzielnicy Boka w klapkach i z aparatem fotograficznym e, zupełnie samemu, widząc, że to nie jest mm, najlepsza dzielnica Buenos Aires, widząc, że jest mniej policji, widząc, że no, raczej trzeba uważać. No i uważałem. Dopiero pod wieczór, kiedy już się trochę zgubiłem, nie wiedziałem, jak wrócić do centrum otworzyłem przewodnik, który tak naprawdę towarzyszy tylko po to, żeby znaleźć jakieś żeby dostać na przykład informację jak wrócić z konkretnej dzielnicy, bo, bo tak naprawdę sama, samo odkrywanie polega na, polega na tym, że idziesz samemu i szukasz rzeczy, albo trafisz na tą katedrę przepiękną, albo nie trafisz może dojdziesz do jakiegoś fajnego sklepiku z warzywami i tam sobie kupisz coś ciekawego i tyle e, więc w jaki sposób jesteś pionierem, w jaki sposób e, mimo, że już 4 miliony ludzi e, odwiedziło to miejsce, mimo, że to jest rozpisane we wszystkich książkach, mimo, że to jest ileś tam przewodników napisanych przez to, może że twoi wszyscy znajomi już tam byli i zrobili 40 tysięcy zdjęć, to jednak masz tą świadomość, że okej, okay, jeśli nie zaplanuję dokładnie, jeśli pójdę prosto przed siebie, a później skręcę w lewo, może trafię na coś fajnego, a może nie. Mniej więcej jakiś plan, jakieś dążenie do jakiegoś tam celu, ale bardziej dążenie niż cel. Ale wracając tej boki, otworzyłem ten przewodnik i tam było napisane, gdzie szukałem autobusów czy taksówek, jak tutaj wrócić i było napisane dzielnica Buenos Aires najniebezpieczniejsza eee, nigdy nie idź tam samemu a w grupie to nawet nie po, nie po zmroku a jeśli po zmroku to nawet nie w grupie, o tak siedziałem sobie w tych klapkach z aparatem fotograficznym w nocy, w boka, samemu i pomyślałem, no dobra no to chyba czas wziąć taksówkę i spadać stąd no, trzeba uważać no, trzeba, mieć, trzeba mieć podstawowe e, Trochę zdrowego rozsądku I to tyle Nie brać podejrzanych taksówek Uważać na takie różne tego typu sytuacje e, Jak taka, która nam się zdarzyła z bankomatem To było już w Peru W Peru Okazało się, że tuż jest koniec naszej wycieczki. Peru to było ostatnie 10 dni i byliśmy w Cusco, przepięknym miejscu, i okazało się, że niestety jest coś nie tak z naszymi kartami do bankomatu, a mieliśmy już tylko jedną, bo drugą zgubiliśmy. Mogliśmy wypłacić tylko 400 soles dziennie, za około 80-90 euro. Potrzebowaliśmy znacznie więcej pieniędzy, bo wybieraliśmy się na Machu Picchu. Machu Picchu, piękne, pocztówkowe warto tam być, ale dla nas to, była, to był obowiązek. Dobra, jesteśmy już w Peru, to referowaliśmy do niego jako pieprzone Machu Picchu. No bo, kurczę, już jesteśmy, to musimy pójść, a tak naprawdę najchętniej byśmy nie poszli, bo to jest y, wręcz obowiązek. Machu Picchu to jest, to, jest, to jest przedsiębiorstwo, to jest manufaktura, to jest najdroższa rzecz, którą zrobiliśmy w em, Ameryce Południowej w porównaniu do, do, do nakładu em, do tego, co było zorganizowane, jak to było zorganizowane i... i, i to nie było jakieś, jakieś nadzwyczajnie fajne doświadczenie. Machu Picchu, pociąg, e, wejście na maczu no udało nam się wejść na piechotę, więc z tego byliśmy dumni, bo było dosyć ciężkie i, i w środku nocy, nad, nad ranem tak naprawdę. Ale cała ta otoczka to jest coś, co już jest tak skomercjalizowane, że jedyne co odpłaca to znaleźć się w końcu na tym szczycie spojrzeć na ten, na ten widok zobaczyć tę dżunglę dookoła i wijącym, wijącą się e, rzekę Urobamba która jest jednym z źródeł Amazonki <śmiech> rozejrzeć się usiąść i pomyśleć o tym co tu się działo, jak się działo to trochę odpłaca e, odpłaca z nawiązką ale tak naprawdę miejscowość pod Machu Picchu która się nazywała Calientes z tym całym turystycznym zapleczem z ludźmi, którzy biegają za tobą namawiając cię, żebyś wydał naprawdę duże pieniądze, jak na Amerykę Południową na jakieś żarcie e, czy, czy, czy jakieś wino e, dochodziło do momentów takich gdzie zasłaniałem oczy zasłaniałem, zasłaniałem uszy e, i, i zacząłem odpowiadać im po polsku po prostu, odpowiadałem im po polsku bo już miałem ich dosyć e, no ale wracając zanim się tam znaleźliśmy w Cusco szukaliśmy tego bankomatu Odwiedziliśmy 3-4 bankomaty i okazało się, że za każdym razem nie dostaje pieniędzy jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jest limit 24 godziny limit na wypłatę z bankomatu w Peru z zagraniczną kartą dowiedziałem się dopiero po tego samego dnia, chwilę później bardzo nam się spieszyło, mieliśmy już tylko 2 dni zaplanowane, żeby wejść na to Machu Picchu i ostatnim bankomatem, do którego przyszedłem, włożyłem kartę i już nie wyszła, chyba nasza ostatnia karta nie mieliśmy ani grosza no więc je zrobiło ciekawie z jednej strony w sumie się trochę ucieszyłem mówię dobra nie będzie trzeba na to malczu przynajmniej jechać mamy fajne wytłumaczenie ale no, jest jeszcze ta kwestia że no, potrzebowaliśmy jakiejś gotówki więc em, ta karta nie chciała wyjść e, pojawił się od razu bardzo uczynny i uprzejmy pan który stał za nami w kolejce też z kartą i powiedział no e, jeśli nie chce wyjść to teraz no ja debil posłuchałem go naciśnij te trzy przyciski i wpisz szybko PIN wpisałem PIN tak szybko, że nie zauważył więc powiedział, dobra, naciśnij jeszcze raz i wpisz ten PIN trochę wolniej coś takiego, czy nawet nie pamiętam tak zrobiłem mówi, no dobra, no nie wyszła to musisz iść do tego do, do, do banku a bank otwiera się dopiero za dwie godziny całe szczęście Karolina była na tyle trzeźwa na, zachowała na tyle, na tyle trzeźwy umysłu że powiedziała, że ona się nie rusza z pod tego bankomatu i gdyby ta karta nie wyszła. Dla mnie to było oczywiste, że karta nie wyjdzie. Okej, okay. mówię, dobra, zostałem pod bankomatem Karola i załatw jakiś przelew e, ze swojej karty, więc Karola się udała na internet. Ja zostałem pod bankomatem, siedzę sobie spokojnie i powoli zaczyna do mnie dochodzić bardzo oczywisty fakt. No, zaraz, zaraz, karta nie wychodzi, pojawia się gość, który mówi, żebym wpisał pin. Coś tu nie gra. Miałem swój scyzoryk. Rozejrzałem się uważnie dookoła, bo trochę by głupio było tłumaczyć się przed policją co obcokrajowiec robi, e, majstrując z scyzorykiem przy bankomacie. No ale odważyłem się. Otworzyłem ten scyzoryk, podszedłem do bankomatu i zerwałem blokadę, która była naklejona przez e, uczynnego pana najprawdopodobniej. No i karta wyszła. Odwracając się. No, słownie, jakieś 15 sekund później ten sam człowiek przychodził ko koło mnie i powiedział: Zapytał się, no i to karta dalej nie wychodzi. Ja mu tylko pokazałem tą małą blokadkę i swoją kartę. No i tyle go widziałem. Uciekł w te pędy. Więc może się coś przydarzyć. Tylko tyle, no trzeba być uważnym. A jak będzie się miał pecha, to się będzie miał pecha i tyle. No, jak się zgubi pieniądze, jak się zgubi kartę, jak się straci kartę. I rzeczy się dzieją, mogą się zdarzyć wszędzie. Ale jeśli chodzi o, o, o ciekawe zdarzenia, które się mogą też wydarzyć w, w Ameryce Południowej to tak naprawdę no, no, jest mniej europejska niż Europa. Jest mniej kontroli, jest mniej no, czujesz się mniej bezpiecznie ale się czujesz też trochę bardziej wolny może. Kumpel, który kilka lat wcześniej był w, w Ameryce Południowej powiedział, że powiedzcie w Potosi Potosi to jest najwyżej położone miasto na, na, na świecie na 4060 metrów e, słynne ze Srebrnej Góry w której do tej pory e, pracują e, ludzie w tym nastolatkowie e, wydobywając e, minerały i srebro e, metodą z czasów średniowiecza e, od średniowiecza zginęło tam 8 milionów ludzi w tej górze w kopalniach e, przez dwa wieki ta, ta kopalnia Potosi utrzymywała całe Hiszpańskie Królestwo i swego czasu było największym miastem na świecie większym niż Londyn i Paryż no i właśnie w Potosi można zrobić sobie taką wycieczkę, która polega na tym że płacisz 80 bolivianos i jedziesz, zostajesz zabrany na rynek dla górników, gdzie kupujesz sobie na rynku dynamit, jedziesz wysadzić jakąś skałę wchodzisz do kopalni, w której ludzie w pocie czoła za marne grosze umierając na pylice zarabiają na swoje rodziny robisz sobie im, z nimi zdjęcia, kupujesz im alkohol, kupujesz im papierosy pod, podkreślam prezenty papierosy dla ludzi, którzy umierają na pylice, no i masz taką sobie wycieczkę, nie? Nie dałem rady tego zrobić mnóstwo ludzi powiedziało, idź, spróbuj naprawdę, e, warto to zrobić nie mogłem sobie wytłumaczyć, że można pójść i obejrzeć e, ludzi biednych e, jak w zoo. Co prawda, podobno część e, z tych pieniędzy, które płacimy, idzie dla nich na jakiś fundusz. Nie wierzę. Nie potrafiłem. No, nawet nie, nie, nie, w żadnym wypadku nie mogę, nie mogę ocenić kogoś negatywnie, który to zrobił. Ja po prostu nie, ani ja, ani Karolina nie potrafiliśmy na ja to odważyć. Natomiast mój kumpel to zrobił i e, została mu jedna laska dynamitu. Trzy dni później zdaje się, był w... wsiadał w samolot lokalny z Sucre do La Paz no i sobie przeleciał z laską dynamitu w samolocie więc tak naprawdę wszystko się to może wydarzyć ale prawda też jest taka, że, że, że naprawdę warto Naprawdę warto zaryzykować, naprawdę warto, jeśli ktoś się boi, bo, bo nie ma się czego bać według mnie, ale zaryzykować, Takich jak Cejrowski mówił, sprzedać lodówkę i pojechać, po prostu. Jeśli się miało takie marzenie, to trzeba to zrobić. Wiele lat temu marzyłem o tym i nie wyobrażałem sobie, nie dochodziło do mnie, że mogę się znaleźć w takim, w takim miejscu. To, to, to nie wchodziło jakby w ramy mojej, mojej percepcji. To, było, to był daleki kraj, który się widzi w telewizorze. Ale jakoś coś się zmieniło i nagle się okazało takie proste. Teraz planujemy wyjazd do Meksyku, później Kolumbia, Wenezuela, przeprawa przez dżunglę, Mongolia. To wszystko jest możliwe. No to kwestia rozłożenia, rozłożenia em, punktów ciężkości. Warto pojechać, warto poznać, warto mieć oczy szeroko otwarte, warto spróbować miejscowych em, Y, potraw. Warto pogadać z miejscowymi. Warto się dowiedzieć trochę o historii. Warto poczytać, posłuchać, co mówią ludzie. Można spróbować y, y, na przykład lokalnej delicji, czyli świnki morskiej y, z grilla w Peru czy w Boliwii. Bardzo dobra, polecam, smakuje królik. Można y, popróbować i poszaleć spisko sour, które jest lokalnym i typowym drinkiem dla Chile, Boliwii i Peru można naprawdę mieć fantastyczny czas tak jak większość ilanczyków i Anglików, których znam po prostu jeździć od party hostelu do party hostelu i tam po prostu siedzieć po tydzień nie, nie widząc niczego, ale tego po prostu imprezować za mniejsze pieniądze niż to byłoby w kraju można spotkać bardzo fajnych ludzi można też spotkać mniej fajnych i to niestety narodowość, która, która była najmniej fajna, to byli Żydzi niestety, bo nie znam nikogo, kto byłby zachwycony kompanią ludzi z Izraela, którzy trzymali się razem i byli bardzo, bardzo niegrzeczni, nieprzyjemni dla, dla miejscowych to było chyba największe rozczarowanie ale to, to, to, to już widziałem wcześniej a cała reszta wszystko to, wszystko inne no warto, no. Po prostu warto. Tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość. Aha, a jak się jest na Altiplano, to jeść dużo koki. Bo pomaga. Takie fajne zielone liście, które się żuje. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Oh. Dolina Śmierci. Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszej, naszego programu edukacyjnego pod tytułem Jak wpaść w dół. Dzisiaj Dolina Śmierci. To jest jeden z największych o możliwych dołów. Sama nazwa wskazuje Dolina Śmierci to jest niezły doł. W poradniku jak wyjść z doła chciałbym tylko nadmienić, że trzeba w chuj pedałować. I ja nie wiem, czy to ma podwójne znaczenie, ale ja w chuj pedował, żeby z tego doła wyjść. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku